Prawie pięć minut temu minęło południe. Anna Kowalczyk zapraszam na aktualności jedynki. Na początek pilne doniesienia z Turcji. W pobliżu konsulatu Izraela w Stambule padły strzały. Według mediów zginęły trzy osoby. Wsparcie dla Wiktora Orbana na finiszu kampanii wyborczej na Węgrzech. Amerykański wiceprezydent przyleciał do Budapesztu. Na lotnisku J.D. Vansa przywitał szef węgierskiej dyplomacji. Po spotkaniach z prezydentem Węgiera, potem z premierem i po konferencji prasowej Vans weźmie udział w wyborczym wiecu Fidesu partii Orbana Ameryka Amerykański wiceprezydent ma podczas tego spotkania zabrać głos. Będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego ma zostać zorganizowane 24 maja. Wcześniej przeciwnicy prezydenta Miszalskiego złożyli do krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego niemal 134 tysiące podpisów za organizacją referendum. Wiceminister sportu komentuje doniesienia w sprawie Zonda Krypto, wywołuje do tablicy prezydenta. Dziennikarze Money PL i Wirtualnej Polski informują, że największa polska giełda kryptowalut może mieć poważne problemy z płynnością rezerwę bitcoinów. Zonda Krypto spadły o 99%. Użytkownicy skarżą się na opóźnione wypłaty. Wiceminister Piotr Borys przypomina, że prezydent Nawrocki dwukrotnie zawetował ustawy regulujące rynek kryptoaktywów. Zgodnie z nimi nadzór nad rynkiem kryptoaktywów w Polsce miała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 To są aktualności jedynki. Artemis 2 wraca na Ziemię. Czterech astronautów NASA ruszyło w drogę powrotną po udanym przelocie nad Księżycem, podczas którego podróżowali dalej w kosmos niż jakikolwiek inny człowiek. Autor serwisu Z głową w gwiazdach, Karol Wójcicki, uważa, że misja odniosła sukces. W radiowej jedynce mówił, że prawie wszystko poszło zgodnie z planem.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 Karol Wójcicki dodaje, że sukces Artemis II jest wstępem do dalszej eksploracji kosmosu, aż do ponownego postawienia przez człowieka stopy na księżycu. Ponad połowa Polaków nie przeczytała w ubiegłym roku ani jednej książki To dane z nowego raportu Biblioteki Narodowej. Wynika z niego, że w 2025 po co najmniej jedną książkę sięgnęło 41% osób powyżej 15 lat. Wśród najchętniej wybieranych gatunków dominuje literatura kryminalno-sensacyjna i obyczajowo-romansowa. Zaszczytne miano najpoczytniejszego autora kolejny raz zajął Remigiusz Mroz. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Najchłodniej dziś na ziemi lubuskiej około 4 stopni, 7 na Mazowszu i Pomorzu, najcieplej na Śląsku do 10 stopni. W wielu regionach pochmurno, a na wschodzie także deszczowo. Wiatr umiarkowany i porwiste ciśnienie w Warszawie, tysiąc trzy Klimat. W niemal całym kraju jakość powietrza jest bardzo dobra albo dobra. W Częstochowie umiarkowana. Około 65% prądów krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. IMGW ostrzega przed gwałtownymi wezbraniami wód wzdłuż całego wybrzeża wraz z Zalewem Szczecińskim, a także w zlewni Zalewu Wiślanego między Wisą a Nogatem. Jedenka. Polskie Radio. 9 po 12. W samo południe. Połamane gałęzie, przewrócone drzewa, tysiące mieszkańców bez prądu. Gwałtowne wichury przechodzą przez Polskę. Usuwania przewróconych, połamanych drzew, z szlaków komunikacyjnych, jak również zabezpieczenie uszkodzonych dachów na budynkach. Lotnisko we Włoszech ogłosiło brak paliwa lotniczego. Czy dotknie to polskich podróżujących? Absolutnie w tej chwili nie mają wpływu na bieżące operacje polskich linii lotniczych lot. A skoro mówimy o odrywaniu się od ziemi, tak daleko od domu nie był jeszcze nikt. Załoga Artemis II znalazła się ponad 400 tysięcy kilometrów od globu. W tej chwili wrzucamy wyzwanie temu pokoleniu i następnym, żeby nasz rekord szybko został pobity. Karol Surówka, to jest w samopołudnie. Tysiące odbiorców bez prądu, w wielu miejscach drogi zablokowane przez połamane gałęzie i przewrócone drzewa. Cztery osoby odniosły obrażenia. Gwałtowne wichury przechodzą przez Polskę. Grzegorz Krakowski sprawdza alerty IMGW. Dzień dobry. Dzień dobry. E, najmocniej w tej chwili wieje na wschodzie. E. Tak, obecnie województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. To najbardziej narażone regiony. Dla nich Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia. Średnia prędkość wiatru może dochodzić do 40 km na godzinę, a w porywach nawet do 70. To już kolejny dzień silnych wichur. Z ich skutkami zmagają się służby. Straż pożarna interweniowała ponad 3000 razy w ciągu ostatniej doby. Najpoważniejsze utrudnienia to brak prądu, tak jak mówiliśmy. No niestety silny wiatr łamie drzewa, a te padając często zrywają linie energetyczne. O skali problemu poinformował rano Piotr Błaszczyk, rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o godzinie 5.30 bez prądu pozostawało około 4000 odbiorców, z czego najwięcej w województwie mazowieckim 1300. Tak więc strażacy mają pełne ręce roboty. Najwięcej interwencji miało miejsce jak dotąd na Mazowszu 926. Z kolei w województwie lubelskim odnotowano 578 zdarzeń w obrownikach. W powiecie ryckim 45-latek został porażony prądem przez zerwaną linię energetyczną, a w międzyrzecu podlaskim wiatr uszkodził dach szpitala. Z kolei w Parczewie Uszkodzony został maszt na budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, o czym informuje rzecznik lubelskich strażaków kapitan Tomasz Stachera.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 A wczoraj wichury pokrzyżowały plany spacerowe mieszkańców Warszawy. Z powodu realnego zagrożenia zamknięte zostały dla zwiedzających łazienki królewskie. Jest tam dużo starych drzew, które mogą nie wytrzymać naporu wiatru. Mieliśmy niestety tego przykład w ubiegłym roku. Wówczas wichury uszkodziły wiele drzew. Dziś park jest już ponownie otwarty. No i warto powiedzieć jeszcze o sytuacji w górach. Tu problemem jest zagrożenie lawinowe. Powie mówił mi o tym Grzegorz Kubicki, ratownik dyżurny TOPR. Tak, no mamy największą ilość śniegu tej zimy chyba w Tatrach, w związku z czym mamy również zagrożenie lawinowe, które w tym momencie sięga trzeciego stopnia w wyższych partiach Tatr. Pogoda jest dzisiaj bardzo dobra, mamy dobrą widzialność, jest No natomiast problemem jest to właśnie wysokie zagrożenie lawinowe. Prognozy pogody też pokazują, że czeka nas kolejny opad świeżego śniegu w połączeniu z silnym wiatrem. A jak długo jeszcze powieje? No ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują do godziny 19. Zatem możemy się spodziewać, że wichury już niedługo osłabną. Wietrznie może być jeszcze jutro. Według prognoz maksymalna prędkość wiatru może dochodzić do 20 km na godzinę. Natomiast trzeba się przygotować na nocne przymrozki. W środę będzie chłodno, w rejonie Zatoki Gdańskiej na północnym wschodzie maksymalnie 6 stopni, a w rejonach podgórskich temperatura może spaść poniżej 5 stopni. Najcieplej jutro będzie na zachodzie do 10-11 stopni. No i środa zapowiada się też deszczowo. Popada, a nie wykluczone są również opady śniegu. Szczególnie we wschodniej i południowej części kraju. No niestety zatem pogoda trochę nam się zepsuła. Najświeższe prognozy sprawdzał Grzegorz Krakowski. Dziękuję bardzo. Apel i ostrzeżenia niestety nie pomogły. W czasie świątecznego weekendu policja zatrzymała prawie 600 pijanych kierowców. W samą niedzielę wielkanocną 238. Na drogach w wypadkach w ostatnich dniach zginęło 16 osób. Z nami połączony jest Marcin Koczyba, dziennikarz Radia Kierowców, Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Apele i ostrzeżenia nie pomogły, ale dlaczego? Dlaczego to jest tak, że co roku policja zwraca się z tym samym apelem no i zdaje się przynosić dokładnie taki sam efekt? To jest trochę tak, że my zawsze myślimy, że jak się coś przytrafi komuś, to komuś innemu niż nam. Więc jeżeli wstaje rano i nie jestem do końca pewien, czy jestem trzeźwy, to pojadę dziś. Już się tego nie używa, ale kiedyś było takie powiedzenie "jeźdź, bo czyteli tam nie stoją. Yy, stoją wszędzie. No i stąd te wyniki, które mamy między innymi, ja tylko dodam, że jednak jest troszkę poprawa. No, trzeba przyznać, że jest ciutkę lepiej niż było rok temu, ale to wciąż jest 1100 prawie osób nietrzeźwych za kierownicą. Te dane, które przytoczyłeś, rzeczywiście to jest taki dzwon alarmowy, że musimy działać. Bo, bo według ciebie to jest brawo. tak, że ludzie myślą sobie, że to dotyczy tych, nie wiem, bardziej pijanych, tych bardziej nieodpowiedzialnych, tak. że ja tylko na chwilę, na krótko i niedużo. No, przecież ja wiem, co robię, tak? Ten a, ja mnie jest odpowiedzialny człowiek, bo gdzie tak, a ja to przecież jestem dobrym kierowcą, wiem, e, wiem e, jak jeździć, wiem, jak się zachować i, i mnie to nie grozi, ja sobie poradzę. E, I to takie poczucie e, nieśmiertelności, takie bajkowe myślenie, że do tej pory nie miałem wypadku, no to pewnie nie będę miał, bo niby dlaczego miałbym mieć, skoro nie wiem, mam 20 lat prawo jazdy na przykład. No i tu się zaczyna. E, podobna sytuacja jest z tymi młodymi kierowcami między 18 a 22 rokiem życia, to jest grupa, gdzie może nie jest najwięcej wypadków spośród wszystkich kierowców, ale proporcjonalnie do liczby e, kierowców e, posiadających prawo jazdy w tym wieku, e, to jest najwyższa liczba ofiar śmiertelnych. I to jest przerażające, bo to jest znowu dowód na to, jak brakuje nam edukacji w Polsce, że my wypuszczamy młodych ludzi przygotowanych do tego, żeby zdać egzamin, a nie do tego, żeby e, przetrwać na, na drogach. No i do tego wszystkiego, bo najgorszym dniem był Wielki Piątek. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Wielki Piątek, dzień zadumy, jakiś tam przemyśleń powinien to być, ale nie, to jest dzień zakupów, to jest dzień pośpiechu, bo jeszcze to, jeszcze tamto, bo zaraz mi zamkną, bo muszę zdążyć. I ruszać na dłuższe wyjazdy też pewnie. Tak, i jedziemy hura-bura wszyscy bez, bez pomysłu, bo to, o czym my tu państwu często mówimy, trzeba przemyśleć trasę, którą chcemy pojechać. Nie na chybił trafił. Tylko zastanówmy się, co będzie, jeżeli będzie korek, czy mam gdzie zjechać, czy mam się gdzie zatrzymać, czy mam gdzie zatankować wreszcie, bo też jest i tak, że na niektórych naszych autostradach czy eskach te stacje benzynowe nie są tak co kawałeczek, jakby się mogło wydawać, więc trzeba, trzeba takie rzeczy wziąć pod uwagę i się nie stresować. Wyjeżdżamy na święta, to niech to będzie tak, że te święta zaczynają się w momencie, kiedy wsiedliśmy do auta. To jest czas fajny, jedziemy z rodziną, czy do rodziny, czy do bliskich, znajomych, kolegów, wszystko jedno. Ale niech to będzie czas relaksu, odpoczynku i, i, i takiego trochę dystansu do właśnie tego pośpiechu. No trudno się wyluzować i mówi się o Polakach, że jesteśmy jedną z najbardziej spiętych nacji w tej części świata, że jesteśmy w ciągłym pośpiechu. No i to jest tego efekt. Druga rzecz to właśnie ta, ten alkohol, o którym wspomnieliśmy. E, to jest taka tradycja, że jak się spotykamy, no to trzeba coś na stole postawić wyskokowego. Od, od mniej, po bardziej e, wyskokowe z zawartością alkoholu no i jeden dzień przeszło, sobota, dobrze, tak, niedziela, dobrze, no to jakoś jeszcze, tak, znowu impreza z wujkiem czy tam z kumplem i wsiadamy w auto potem, dzień później. No i się okazuje, że jednak nie wywietrzało. Mało tego. Bo według ciebie tutaj dużym problemem są te takie poranne Poranne, poranne, sytuacje. ale też i, i popołudniowe, bo nieraz zdarza się tak, że ci, którzy poimprezowali trzy dni, mają wciąż tak dużo alkoholu, choć wydaje się, że jadą po południu i powinno być dobrze, nie jest dobrze. Zero, A czy to osiem, bije, jeden, mija jeden, z kolejnymi dwa. pokoleniami? Czy to jest, bo Ty mówisz o tej takiej w cudzysłowie oczywiście tradycji, ta tradycja wymrze w końcu? Wskazują na to badania, że, że jesteśmy na dobrej drodze. Zresztą Instytut Transportu Samochodowego ostatnio publikował dane. Trochę się tam, no nie chcę z nimi polemizować, bo wydaje mi się, że zbyt optymistycznie, ale. Konkluzja była tego taka, że Polacy należą do jednych z najczęściejszych za kierownicą w Europie. No nie wydaje mi się, ale, ale w porządku. Rozumiem, że, że jest postęp i że ten postęp jest zauważalny przez naukowców, bo statystyki policyjne trochę wolniej reagują Zobaczymy na ten optymizm. Zobaczymy rzeczywiście, że tak będzie. Posłużyłoby to też naszemu zdrowiu, o czym za chwilę. Marcin Koczywa, dziennikarz Radia Kierowców, Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Rozmowa dnia. Tak się bowiem składa, że dziś obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Z nami połączony jest profesor nauk medycznych, dr Ernest Kuchar. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Ale niestety, co roku badania pokazują, że zdrowym narodem to my nie do końca jesteśmy, przynajmniej w porównaniu do tych zachodnich, europejskich. Rzeczywiście, w pełni zgadzam się z opinią pana redaktora. Występuje pewien paradoks, bo z jednej strony jako populacja, w sensie jako może społeczeństwo dysponujemy największą w historii wiedzą o profilaktyce, o leczeniu, o diecie, a nie przekłada to się na długowieczność. Ja bym, ja bym po powiedział tak, wydaje się, że te czynniki, które sprzyjały poprawie Zdrowia przestały działać. Proszę zwrócić uwagę, że medycyna cały czas ma taki charakter naprawczy i w tym jesteśmy dobrzy. Natomiast czas na zmianę w kierunku bardziej działań profilaktycznych. Już mówię, co mam na myśli. Takich czterech elementów, które, które najbardziej wpłynęły na to, że jesteśmy zdrowsi, zaliczył przede wszystkim tak. Ym, poprawa jakości życia. To, że mamy bieżącą wodę czystą. To, że mamy lepsze jedzenie. Prawda? To jest, to jest, Czyli to jest taki to... pierwszy podstawowy krok. Tak, myślę, że tak. Tak uczciwie powiedzmy. Druga rzecz to dostęp do dwóch technologii medycznych. To są, to są antybiotyki, to są szczepienia. Antybiotyki ym, praktycznie wyeliminowały te ciężkie zakażenia, które kiedyś potrafiły zabić. No, zapalenie płuc, ciężkie powiedzmy salmonelle, ym, sepsy. To przecież były choroby, które bez w antybiotyku są śmiertelne. To się skończyło. Szczepienia. Proszę zwrócić uwagę, ile chorób zakaźnych wyeliminowaliśmy. Odra. Kiedyś w się w latach 50. zabijał rocznie tysiąc niemowląt i więcej w Polsce. To trudno w ogóle sobie dzisiaj wyobrazić, prawda? To eliminowaliśmy. No i y, y, y, o, o tym dostępie do, do, do, do, do, do dobrej jakości jedzenia mówiłem, bo połączyłem to trochę z dostępem do, do, do, do, do czystej wody, a to jest równie niesłychanie, równie niesłychanie ważny czynnik, ponieważ kiedyś dużo chorób się przenosiło właśnie przez, przez skażoną wodę. Przecież te, te wszystkie mm, średniowieczne Media mnie też w dużej mierze przynosiły się y, drogą skażonej, ska, skażonej wody. I co? To, to, był, to, to ograniczyliśmy. Tych chorób zakaźnych, groźnych. Czyli te jest podstawy w Polsce wykonale. Gdzie lepiej. jest ta różnica między nami co? a? Skandynawami chociażby, czuję, że nasi słuchacze bardzo głośno krzyczą um, coś o opiece medycznej. I ja bym... nie, sytuacji panie w tutaj się nie zgodzę. Najlepszy dowód to jest głosowanie nogami. Proszę zwrócić uwagę, że wielu naszych rodaków, ja sam widzę i twierdzam, którzy, którzy wyjechali do Niemiec, którzy wyjechali do Wielkiej Brytanii, gdzie się leczą w Polsce, nie robią tego z sentymentu, tylko robią to z takiego, nazwijmy to, może nie chciałbym uniknąć słowa wyrachowania, ale z rozsądku. Dlatego, że wbrew pozorom, opieka w tym powszechnym opiniom i narzekaniu, które, które Polacy mają w zwyczaju, e, opieka zdrowotna w Polsce jest na całkiem przyzwoitym europejskim poziomie. Naprawdę. A dostępność jest nieraz lepsza. Proszę Państwa, sam pamiętam pacjenta z Irlandii, który akurat w ogóle nie był nawet polskiego pochodzenia. Cała rodzina, typowi Irlandczycy, e, dziecko trafiło do szpitala z powodu, e, z powodu biegunki. No, gdzieś tam się z, z, z, zatruło. Okazało się, że przy okazji masz mer nad sercem. No my to zrobimy, echo serca. A, a, a matka była zachwycona. W Irlandii termin miała za rok. W Polsce, w szpitalu zostało to zrobione w ciągu kilku dni, można powiedzieć od ręki. Także jest tą różnicę. To jest inna kwestia, czy Czyli pana profesora to nie jest kwestia systemowa, tylko tutaj bardziej są indywidualne decyzje samych obywateli. Tak, proszę zwrócić uwagę. Co w tej chwili trzymam do czynienia z, z, z plagą chorób i otyłości. W tej chwili większość, większość, proszę Państwa, Polaków deklaruje, że, że ma co, co najmniej jeden przylekły problem zdrowotny. No bardzo przepraszam, to, to, to, to, to lekarz, pielęgniarka, system ochrony zdrowia ma, patrzy, ma komuś ustawać, co on ma jeść, my możemy doradzić, ale my tego nie zmusimy. Proszę Państwa, kolejny problem to jest brak wysiłku fizycznego. W tej chwili deklaratywnie Deklaratywnie niecałe 30% Polaków mówi, że spełnia, podaje, że spełnia minimalne rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące wysiłku fizycznego. Pozwólcie państwo, że przypomnę, to jest 75 minut intensywnego wysiłku fizycznego tygodniowo, niedziennie, tygodniowo albo 150 wysiłku umiarkowanej intensywności. I w deklaracjach to mniej niż 30% Polaków tyle się rusza. To o czym my mówimy? Czy, czy ochrona zdrowia ma się za Polaka ruszać? No panie redaktorze, Czyli, no, żeby poprawić poważnie. te statystyki, o których Mówiliśmy spodziewana długość życia, lata w zdrowiu po 65. roku życia, mówię o tych głównych wskaźnikach. Kwestia odżywiania się, używek i ruchu, czyli to wszystko po naszej stronie. To jest wszystko po naszej stronie. Oczywiście powiedzmy jasno, że, że trzeba dużo edukacji. I tutaj widzę jakieś światełko w tunelu, dlatego, że badania, bo przecież to jest bardzo poważna sprawa, to jest kwestia podstawowych kwestii zdrowia publicznego, wskazują, że Polacy interesują się dietą. Tylko znowu zaczyna być problem. Mamy takie bardzo fajne programy. Można w internecie znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia, jak ułożyć sobie zdrową dietę. Tylko mało kto z tego chce korzystać. Proszę Państwa, w Polsce 30% dorosłych, mniej więcej, bo przecież mówię z pamięci, nie, nie, nie sięgałem do źródeł osób pali papierosy, gdzie wiadomo, że jest to czynnik rozwoju y, przewlekłych chorób płuc, w tym w tym raka płuca, czyli choroby bardzo, bardzo, bardzo, bardzo groźnej. Y, dodam, że powietrze w Polsce też cały czas nie spełnia jakichkolwiek norm, czego wszyscy doświadczamy, zwłaszcza zimą, bo jak zaczną ludzie proszę państwa palić, y, ja podejrzewam śmiećmi, śmieciami, no bo czym czy, czy, czy palą, że, że, że to powietrze tak t, t, t, t, t, t, tak, tak, tak, cuchnie. No, no i to, to też, też na pewno nie pomaga. świadomości. Panie profesorze, to też jest kwestia świadomości. Ja jeszcze zapytam krótko, bo minuta nam została. Hasłem tegorocznego e, Dnia Zdrowia jest Razem dla Zdrowia stańmy po stronie nauki. Pan profesor mówił o tym trzecim kroku, szczepienia. Czy my, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na zachodzie, robimy tutaj mały krok wstecz? Czy, tego bym nie powiedział. Panie redaktorze, jasno powiedzmy, z takich, my lubimy szukać winnych. Przedtem mówiło się, że Polacy się nie szczepią, ponieważ szczepionki są drogie i wszyscy żyliśmy w samozadowoleniu. Tak, drogie to problem rozwiązany. Nie. Teraz są za darmo, bo szczepienia przeciwko RSV, przeciwko półpaścowi, przeciwko grypie dla populacji 65 plus jest, są, bez, są bezpłatne. I co? Teraz mówimy antyszczepionkowcy. Nie, proszę państwa. Problemy logistyczne. Spróbujcie w praktyce umówić się. Tutaj jest pies pogrzebany. Cały czas jednak ta, nazwijmy to dostępność w sensie, w sensie łatwości korzystania z usług ym, profilaktycznych jest u nas słaba. Wyobraźmy sobie, że ktoś jest 90-letnim seniorem, jak moi teściowie, ma problem ze słuchem, ma problem z poruszaniem się. I jak on się ma zaszczepić? Tak? Przez IKP ma się umówić? No więc właśnie to jest ten problem. Także my musimy popracować teraz nad dostępnością dla, dla tych, dla tych ym, grup właśnie ym, kruchych, wrażliwych, bo dojdzie do swego rodzaju wykluczenia. Doktor Ernest Kucher. Profesor Nauk Medycznych, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance właśnie rozpoczął wizytę w Budapeszcie. Termin wizyty jest kluczowy. Już w najbliższy weekend na Węgrzech odbędą się wybory. Premier Viktor Orban walczy o utrzymanie władzy. Przez wielu europejskich liderów jest nielubiany za to, że utrzymuje dobre kontakty z Władimirem Putinem i blokuje kolejne pakiety sankcji wobec Rosji. Orban ma za to świetne kontakty z Donaldem Trumpem. Z nami połączony jest nasz węgierski korespondent Piotr Piętka. Dzień dobry Piotrze. Dzień dobry. Jak Węgry na to patrzą, na tę wizytę? Czy ktoś myśli tutaj wyłącznie o poprawie relacji, czy jednak wszyscy patrzą na to jak na jawne wsparcie kampanii Wiktora Orbana? Nie no, oczywiście generalnie wszyscy wiedzą, dlaczego prezydent, JD, wiceprezydent J.D. Vance przelatuje, dlaczego jego samolot z wielkim napisem United States of America dzisiaj wylądował na lotnisku, międzynarodowym lotnisku imienia Ferenza Lista. Oficjalnych informacjach, w oficjalnych komunikatach oczywiście tego typu stwierdzenia nie padają. Trzeba przypomnieć, że ta dzisiejsza wizyta, to jest wizyta najwyższego rangą amerykańskiego urzędnika od 2006 roku. Wtedy to Ostatni raz w Budapeszcie pojawił się prezydent, był nim George W. Bush. To były też inne czasy. Wtedy krajem, czyli Węgrami rządził socjalistyczny premier Ferenc Dziurczań. Wracając do teraźniejszości, tak jak powiedziałem w oficjalnych kanałach zarówno węgierskich jak i amerykańskich unika się mówienia, że węż przyleciał do Budapesztu po to, by wesprzeć Orbana i Fidesz przed wyborami które według wszystkich niezależnych sondaży no Fidesz ma przegrać i, i być może będzie musiał po 16 latach oddać władzę. Tak więc unika się takich słów jak poparcie, kampania czy, czy, czy wybory w tym oficjalnym y, przekazie. Posłuchajmy, co o tej wizycie jeszcze w Waszyngtonie y, mówił wiceprezydent Vance.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 Proszę sobie wyobrazić, i, i, i ta gra pozorów jest jeszcze głębsza, bo proszę sobie wyobrazić, że nawet udział wiceprezydenta Węsa w takim mitingu wyborczym dzisiaj w hali sportowej MTK jest nazwany, on ma wygłosić tam przemówienie na temat bogatych stosunków węgiersko-amerykańskich. To jest nazwane Dniem Przyjaźni Amerykańsko-Węgierskich, a nie wprost mitingiem wyborczym Wiktora Orbana i, i Fidesu. Także na pewno tam padną pad pad wiele słup pochwał dla Wiktora Orbana, dla jego polityki, dla jego dla systemu, który Viktor Orban tworzy, bo podobną postawę też przyjmuje Donald Trump, który już kilkanaście dni temu wysłał takie nagranie, wideo, gdzie wprost poparł Orbana w wyborach. I z jednej strony to poparcie jest mocne, a z drugiej też nie da się ukryć, że Viktor Orban liczył, że to właśnie Donald Trump będzie w Budapeszcie przed wyborami. To, myślę, byłby mocny sygnał dla tych niezdecydowanych wyborców. No ale jest jak jest. Pytanie, czy to wystarczy Orbanowi, żeby to, a także sytuacja sprzed kilkudziesięciu godzin, czyli domniemana prób, próba ataku terrorystycznego na rurociąg Turkstream na terenie Serbii, który transportuje rosyjski gaz na Węgry. Czy to będzie taki game changer? Czy to będzie rzecz, która może zmienić losy tych wyborów i tej kampanii? No właśnie, co tutaj może być ważniejsze, bo tak jak powiedziałeś, węgierskie media żyją dwoma tematami. Z jednej strony J.D. Vance, z drugiej strony tym, że rząd Węgier zdecydował o wysłaniu wojska do ochrony gazociągu Turk Stream. Ta decyzja, mm -hmm. przypomnę tylko naszym słuchaczom, zapadła w związku z informacją właśnie o znalezieniu w Serbii materiałów wybuchowych rzekomo przy gazociągu, który, przez ten, przez, który przesyłany jest rosyjski gaz. Co jest ważniejsze, co może wpłynąć na decyzję wyborców? Jak pytasz się mnie o moje zdanie, to ja odpowiem, że chyba już nic mocno nie wpłynie. Znaczy na pewno te dwie rzeczy nie wpłyną znacząco na wynik wyborów. I widać, że ten na przykład Turk Stream troszeczkę jest wygaszany, bo na przykład od wczoraj właściwie nie ma żadnych informacji na ten temat. No wiadomo, że były dwa plecaki z materiałem wybuchowym i sprzętem do ich odpalenia. Serbowie podejrzewają jakiegoś nieznanego imigranta, który miał za tym stać, nikogo nie złapali. Ba, powiem więcej, że według niezależnych mediów po obu stronach granicy, czyli węgierskich i serbskich. Mimo ono tak poważnej sprawy, funkcjonariusze serbskiej policji i żołnierze już zniknęli z tamtego terenu, czyli pogranicza węgiersko-serbskiego. Natomiast rzeczywiście węgierskie wojsko ma chronić w, w, tą część węgierskiego gazociągu Turk Stream przed rzekomymi atakami, ale tak jak mówię, jest to chyba wygaszane i chyba jest świadomość w, w, po stronie rządowej, że to nie są... By, być może będą próbowali grać właśnie J.D. Vancem dużo bardziej niż tym gazociągiem. Nasz węgierski korespondent Piotr Pięk. Bardzo dziękuję za relację. Na Węgrzech w najbliższych dniach będzie się działo bardzo dużo, więc z Piotrem na pewno pozostajemy w kontakcie. Na razie jednak. Oddalamy się od Węgier i to bardzo, bardzo daleko. Dlatego, że tak daleko z domu jeszcze nikt nie wyjechał. Załoga misji Artemis II pobiła 56-letni rekord odległości lotu załogowego od Ziemi, przekraczając osiągnięcia legendarnej misji Apollo 13. Magdalena Skajewska obserwuje z bardzo daleka ten lot. Dzień dobry. Dzień dobry. To jaka jest ta magiczna liczba? Jak daleko poleciał Artemis? Pytasz o magiczną liczbę, to jest dokładnie 406 000 771. To jest ta magiczna liczba, na którą rzeczywiście... Y od, y, odlecieli, można powiedzieć, astronauci w statku kosmicznym Orion, y, tak jak powiedziałeś, pobijając ten poprzedni rekord, który został ustanowiony w 1970 roku. Co ciekawe, NASA przypomniała, że załoga Artemis II miała ze sobą nagranie zmarłego w ubiegłym roku w wieku 97 lat kapitana Apollo 13, a także Apollo 8, Jimalowela, który y, przekazał astronautom misji Artemis II, że że to historyczny dzień i jak napisał wiem, jak bardzo będziecie zajęci, ale nie zapomnijcie napawać się Widokami. Te widoki rzeczywiście według ich relacji były absolutnie oszałamiające. Dowódca misji Artemis II, Weissman, mówił, że załoga statku zobaczyła widoki, jakich nie widział żaden człowiek. Pilot Victor Glover twierdzi, że nie ma takich słów nawet, które mogłyby opisać to, co obserwowali astronauci, więc byli ewidentnie pod ogromnym wrażeniem. Będąc po tej niewidzialnej z Ziemi części Księżyca, bo to było w tym też takie... Nowatorskie. Astronauci stracili połączenie z NASA przez około 40 minut, ale ta przerwa była przewidywalna, wszystko było zgodnie z planem i następnie zaczęli wracać powoli w kierunku Ziemi po tym historycznym przelocie wokół Księżyca i obejrzeniu też całkowitego zaćmienia Słońca z pokładu statku kosmicznego. Załoga od razu rzuciła też wyzwanie. Powiedzieli, że nie chcą, żeby ten rekord został ustanowiony na długo. Powiedział, że kolejne i to pokolenie powinno powalczyć o pobicie tego rekordu, a a kiedy to się może stać, no bo Stany Zjednoczone mają ambitne plany. Ambicje są rzeczywiście duże, choć trzeba też powiedzieć, że w tych kosmicznych planach bardzo często dochodzi do opóźnień i problemów. Sama misja Artemis II przecież miała ich niemało, ale biorąc pod uwagę, że Amerykanom coraz bardziej zaczynają deptać po piętach Chińczycy, no to NASA i też amerykańska administracja nie mają wyjścia, jak tylko badania przyspieszyć. Badania, które oczywiście są bardzo kosztowne. Najpierw celem jest eksploracja Księżyca i to no, na rok 2028, czyli za dwa lata, planowana jest misja Artemis III. Cztery, która będzie miała na celu dostarczenie załogi na orbitę Księżyca oraz pierwsze lądowanie już na powierzchni. Artemis V to kolejna misja, e, która ma nastąpić między rokiem 28 i 29 i ona ma na celu lądowanie już na Księżycu z dwoma kolejnymi astronautami, koncentrując się tutaj na badaniach naukowych i rozbudowie bazy księżycowej. Ale Księżyc, jeżeli pytasz o te odległości, to ma być tylko wstęp do eksploracji oczywiście Marsa, choć tutaj biorąc pod uwagę że Mars znajduje się średnio ponad 200 razy dalej od Ziemi niż Księżyc, więc te 400 prawie, 7000 tysięcy kilometrów to jest pikuś, mówiąc kolokwialnie, no to może to wszystko trochę potrwać, ale w planach oczywiście jest i o tym nawet wspomniał sam prezydent Donald Trump podczas połączenia z astronautami misji Artemis II na pokładzie statku Orion. Posłuchajmy, co powiedział. Wasza misja toruje drogę do powrotu Ameryki na powierzchnię Księżyca. Już wkrótce damy z siebie wszystko. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Ponownie postawimy naszą flagę na Księżycu i tym razem nie zostawimy tylko po sobie śladu. Ustanowimy stałą obecność na Księżycu, a potem polecimy na Marsa. To będzie bardzo ekscytujące. Bardzo na to czekam. Chciałbym tu być, jak to się stanie, ale możemy nie zdążyć w mojej kadencji. Trump pytał też astronautów misji Artemis II o to, co zrobiło na nich największe wrażenie i tak odpowiedziała Krystyna Koch, specjalistka misji właśnie na pokładzie Artemis II. Posłuchajmy. Myślę, że jednym z najważniejszych momentów był powrót z niewidocznej strony Księżyca i pierwsze spojrzenie na planetę Ziemię po około 45 minutach braku kontaktu. To wszystko przypomina, jak wyjątkowym miejscem jest nasz dom i jak ważne jest, aby nasz naród dążył do tego, by przewodzić, a nie podążać za innymi w eksploracji głębokiej przestrzeni kosmicznej. I to też był taki sygnał pod adresem polityków, przede wszystkim amerykańskich, bo wiemy, że ta wola polityczna i finansowanie, które razem z tą wolą polityczną idzie, jest konieczne do tego, żeby właśnie móc angażować się w takie amerykańskie. Ambitne misje eksploracji przestrzeni kosmicznej. Na razie po stronie amerykańskiej taka wola jest, ale wydaje się, że ona jest też w dużej mierze dlatego, że no są na, w kolejce na Księżyc i na Marsa, także inni, tak jak wspomniałam, przede wszystkim Chińczycy. Magdalena Skajewska, dziękuję bardzo. Polskie Radio. Jedynka. Pozostajemy przy lataniu, ale już równolegle do ziemi. Lotnisko we Włoszech ogłosiło właśnie brak paliwa lotniczego. Port lotniczy w Brindisi poinformował, że ograniczone ilości paliwa zarezerwowano jedynie dla lotów państwowych, ratunkowych oraz medycznych. To oczywiście po kłosie trwającej na Bliskim Wschodzie wojny. Aniu... Anna Zakrzewska w Dzień, dobry. Dzień dobry. witam. To nie pierwsze lotnisko we Włoszech, które taki ma problem z surowcem. Faktycznie, ograniczone zasoby paliwa zgłosiło do tej pory sześć innych włoskich lotnisk. To Bolonia, Mediolan, Treviso, Wenecja, Kalabria, czy Pescara. A to wszystko dlatego, że ceny paliwa lotniczego w Europie wzrosły ponad dwukrotnie od początku tej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. O około 130% te paliwo lotnicze jest droższe, to mniej więcej 1900 dolarów za tonę. Jak mówi Adrian Furgalski z zespołu doradców gospodarczych TOR, być może będziemy przez to mieli do czynienia z redukcją połączeń. Tych, które są najmniej opłacalne, które no, mogą zbierać paliwo, które bardziej opłaca się wtedy tak powiem, przetankować w cudzysłowie do samolotów, które lecą na jakieś dalsze rejsy, na tych dalszych rejsach, wiadomo, że linie zarabiają. No wszystko, bo na razie to jest takie gdybanie, ale już gdybamy od ponad miesiąca, zwłaszcza, że wojna miała trwać zdecydowanie krócej. No i znów sami nie wiemy, ile to potrwa. A im dłużej to trwa, tym tych czarnych scenariuszów dla branży lotniczej jawi się więcej. Ekonomista Marek Zuber zwraca uwagę na jeszcze jedną kwestię ten wzrost cen, który teraz obserwujemy, także wynika z tego, że niektóre sieci chcą sobie odrobić te straty wynikające z ograniczeń dotyczących Bliskiego Wschodu i tranzytu przez Bliski Wschód. To też jest taki element nie do końca związany z realną sytuacją związaną z dostępem do paliwa. Na tym samym drogim paliwie latają też polskie linie lotnicze? To co z się. nimi? No to jest dobre pytanie, bo oczywiście przecież branża lotnicza to jest jeden wielki połączony organizm i choć to nie pierwszy raz, kiedy mamy do czynienia z takim wahaniem i takim kryzysem właśnie w branży lotniczej, no to w latach tych wielkich kryzysów ten poziom rozwoju lotnictwa był zupełnie inny i tak naprawdę w ciągu ostatnich 20-30 lat aż z takim problemem do czynienia nie mieliśmy. Zapytałam więc rzecznika Polskich Linii Lotniczych Loty Krzysztofa Moczulskiego, czy wpłynie to właśnie na nasze polskie linie lotnicze. Zapowiadane braki paliwa na kilku włoskich lotniskach dotyczą z tych informacji, które posiadamy, tylko pojedynczych dostawców tego paliwa, natomiast absolutnie w tej chwili nie mają wpływu na bieżące operacje polskich linii lotniczych lot. Oczywiście na bieżąco analizujemy zarówno dostępność surowca, jak i jego ceny i na tej podstawie, podobnie jak pozostali przewoźnicy, dostosowujemy naszą siatkę połączeń do tych nowych realiów, dokładając wszelkich starań, aby było to jak najmniej dotkliwe dla naszych pasażerów. Rzecznik wypowiada się w takim uspokajającym tonie, no ale biorąc pod uwagę to, że o, m, około 50% dostaw tego paliwa lotniczego w Unii Europejskiej pochodzi właśnie z rejonu Zatoki Perskiej, to te scenariusze mogą być różne. Jakie? No między innymi, jak mówią eksperci, mogą to być cięcia siatek połączeń tych krótkodystansowych, no, ale także tych, które można zastąpić na przykład podróżą samochodem. A jeżeli Konflikt nie zakończy się w kwietniu, to ten brak paliwa w Europie będzie powszechny, przez co możemy mieć do czynienia z droższymi biletami, o czym mówi ponownie Adrian Furkalski. Bo gdyby ten scenariusz się nie spełnił, pewnie mówilibyśmy w Europie o podwyżkach, no myślę, góra do 10%. Wtedy może to być i 20%, i 30%. To są już dzisiaj stosowane, ale wtedy na większą skalę, by to pokazać w cenie biletu osobne dopłaty do droższego paliwa. No i pytanie, jak to wpłynie też na przykład na wycieczki zorganizowane? Anna Zakrzewska, bardzo dziękuję. Czyli zamiast latać, być może będziemy się wybierali na Podlasie, na przykład. O, ale to tak, piękny rejon. Także zupełnie kraju. przypadkowo rzucam ten rejon. <głosy> w ogóle nie ma to związku z tym, że Zupełnia. Justyna Golonko pojawiła się w studiu. Dzień dobry. <głosy> Dzień dobry, ale ładnie mnie wspomniałeś, tak? Mi o miejscu zamieszkania jeszcze powiemy trochę, jeszcze powiemy. ale zaczniemy od podpisu, bo prezydent coś podpisał. Podpisał, tak. Podpisał ustawę nowelizującą prawo, prawo energetyczne. Ważna bardzo ustawa, bo wprowadza ważną rzecz. Już tłumaczę jaką. Nowa regulacja wprowadza m.in. stałe ceny prądu. To będą kontrakty z gwarancją stałej ceny energii. Takie rozwiązanie ma dać nam, odbiorcom energii, nam wszystkim, większą przewidywalność kosztów i ograniczyć ryzyko gwałtownych yy, podwyżek. Dobrze brzmi, prawda? Przyznaj. O tym, jak to będzie działać, powiedziała nam Paulina Grądzik, zastępczyni dyrektora Departamentu Energii Konfederacji Lewiatan. Warunki takiej umowy, w tym właśnie ceny i dodatkowe opłaty, które są stosowane w rozliczeniach w obrocie energią elektryczną, będą niezmienione przez cały okres obowiązywania tej umowy, a taka umowa będzie zawierana na okres przynajmniej 12 miesięcy albo okres dłuższy. Umowy z gwarancją stałej ceny będą oferować sprzedawcy, którzy sprzedają energię do co najmniej 200 tysięcy odbiorców końcowych, więc to nie jest obowiązek, który zostaje nałożony na wszystkich sprzedawców. Ale ci najwięksi będą musieli właśnie tak robić i będą mieli taki obowiązek. I to właśnie sprzedawcy energii będą musieli poinformować nas o kosztach, korzyściach i ryzykach związanych z zawarciem takiej umowy, żebyśmy byli o tym wszystkim poinformowani. A ty jesteś zameldowana na Podlasiu? Dobre pytanie, ty. A? A? No ja jestem zameldowana już w Warszawie, bo tu płacę podatki, mój drogi. Ja wiem, gdzie ty nie jesteś zameldowana. Ja jestem cały wejść. czas jeszcze w Krakowie, się, no właśnie, broni się, broni się. No właśnie, bronisz się. Ale, ale nie to będziemy... podobno przejdzie do lamusa już pomeldowanie tak. się. Jest taka propozycja, jest taki pomysł, właściwie są prace na ten temat, tak powinnam e, powiedzieć. Adres zamieszkania ma zastąpić ten adres zameldowania w rejestrze PESEL. Właśnie nad takim rozwiązaniem pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ma to usprawnić doręczenie oficjalnej korespondencji oraz nasz kontakt z administracją. I my się nie będziemy sprzeczać, kto gdzie powinien być zameldowany, bo po prostu będziemy zgłaszać swoje zamieszkanie. Jak to ma działać? Bo ważne jest to, że to ma działać przez aplikację emobywatel, czyli naprawdę duże ułatwienie i o tym mówi Karolina Gałęcka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.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 Ale na te zmiany jeszcze poczekamy, bo mają w tej sprawie odbywać się takie szerokie konsultacje. Na razie w sprawie zniesienia obowiązku meldunkowego odbywają się konsultacje robocze między resortami. Justyna Golonka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Polskie radio. Jedynka. I program W Samopołudnie, w którym teraz powiemy o niezwykłym odkryciu. Anna Stępniak w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. To są skarby z krypty katedry w Łowiczu. Parafia katedralna pod wezwaniem w niebo wstąpienia Najświętszej Marii Panny Świętego Mikołaja. I tam znaleziono prawdziwe arcydzieła sztuki jubilerskiej należące do XVII-wiecznych prymasów. To byli kuzyni Andrzej i Wacław Leszczyńscy. Wśród tych najcenniejszych albo Najbardziej przyciągających uwagę jest Złoty Pierścień z cennym szafirem należał on do Wacława Leszczyńskiego, herbu Wieniawa, też prymasa Polski, mówi dr Monika Kamińska, kierowniczka działu archeologii w Awelu. Takim odkryciom zawsze towarzyszy ekscytacja, natomiast wiemy, że sam kamień pochodził z Birmy, oszlifowany został we Włoszech lub, na, lub we Francji. A teraz Dariusz Nowacki, drugi kurator tej wystawy, kurator zbiorów złodnictwa. To z całą pewnością jest nie tylko najpiękniejszy, ale najcenniejszy XVII-wieczny pierścień, jaki w tej części Europy istnieje. W tej części Europy istnieje, ale nie tylko w tej części Europy, to jest pierścień dosyć duży, bo on ma 17-18 karatów, czyli spory. Oprócz tego, że jest tam ten kamień, czyli szafir, ma przepiękne zdobienia z emali. I uwaga, wcale nie są to zdobienia religijne, tylko roślinne. Jest duży dlatego, że taki pierścień nakładano nie na gołą rękę, pamiętamy z filmów na przykład, tylko na rękawiczkę, więc prymas miał taki wielki pierścień kiedy składano go potem do grobu, to trzeba było wszystkie te rzeczy, akcesoria, do których był przywiązany do tego grobu złożyć. No i tutaj rodzi się pytanie, dlaczego jeszcze to jest, bo poprzednie krypty, to były dwie ostatnie krypty w tej katedrze w Łowiczu, które nie zostały splądrowane, bo te wcześniejsze tam chowano do Duchownych oraz arystokratów były splądrowane, więc niewiele zostało. Oprócz tego pierścienia jest też wiele innych zabytków i nie wiem, czy Państwo znają taką nazwę, karawaka. Coś Ci to mówi? Mi także hmm. czekam to na wyjaśnienie. Ja proszę bardzo, to jest tym razem niewielki srebrny krzyżyk z podwójnymi poziomymi ramionami. I to jest krzyż który miał chronić ludzi przed zarazą, ale nie tylko taką zarazą chorobową, ale także przed złem. Ja więcej na ten temat powiem Państwu w Eurece wieczorem po dziewiętnastej będę rozmawiała właśnie z dr Moniką Kamińską i z panem Dariuszem Leszczyńskim, bo to są naprawdę fascynujące opowieści, a tę wystawę bardzo Państwu polecam, ponieważ ona jest tak zorganizowana w skarbcu, że jeden na przykład z tych wotywnych krzyżyków jest rozłożony i można zajrzeć do środka. Więc do 28 czerwca skarbiec na Wawelu. Bardzo polecamy i ten pierścień, który na lustrze leży. Fantastyczna sprawa. Brzmi naprawdę sprawa. fascynująco. A następnie, jak Bardzo dziękuję. A propos Ciekawych, ważnych informacji. Czy państwo wiedzą, że kupując w sklepie Lizaka patrzą państwo na dzieło jednego z najbardziej znanych artystów w historii? Mówimy oczywiście o Salwadorze Dali i mówimy o tym nieprzypadkowo, bo już z można podziwiać dzieła hiszpańskiego malarza w Muzeum zamońskim w Zamościu. Wystawa wpisuje się w obchody stulecia muzeum i pokazuje, że największe nazwiska mogą gościć nie tylko w tych największych miastach. Na niemal stu grafikach podziwiać można surrealistyczne interpretacje boskiej komedii Dantego Algieri. O historii powstania zbioru opowiada kuratorka wystawy Natalia Szczerba. W 1950 roku rząd włoski postanowił wydać takie ekskluzywne wydanie Boskiej Komedii Dantego z okazji 700. rocznicy urodzin poety. Postanowiono do ilustracji tego, właśnie, tego wydawnictwa, tego poematu zatrudnić no, jednego z najbardziej znanych i najbardziej charakterystycznych malarzy, czyli właśnie Salvadora Dalego. Wzbudzało to pewne kontrowersje ze względu głównie na ekscentryczne poglądy na tle religijnym Salvadora Dalego. Nawet ta sprawa otarła się o włoski rząd ostatecznie anulowano ten kontrakt y, Salwadorowi Dalemu, ale... Jego praca nad tym projektem była już tak zaawansowana, był już tak zainspirowany, że postanowił poszukać innego wydawcy. Znalazł takiego wydawcę we Francji, był to Joseph Foret. No i od 1951 do 1960 roku Salvador Dali pracował nad wykonaniem 100 akwarel. 9 lat pracował nad właśnie wydaniem, nad stworzeniem tych akwarel, które były taką bazą do późniejszego właśnie stworzenia drzeworytów i do opublikowania tego cyklu Boska Komedia. Dali to jest taki taki znak zapytania. Więc jestem zaskoczona, bo nawet nie wiedziałam, że stworzył te grafiki właśnie do boskiej komedii, więc chciałam zobaczyć na własne oczy, jak potraktował ten temat i muszę powiedzieć, że przy każdej grafice trzeba się zastanowić, więc ona ma to głębsze dno i ma tą ciekawość. Użycie kolorów jest zaskakujące, ale także wciągające. Salvador Dali yy, przed wszystkim, był bardzo utalentowany, był to wybitny talent, ale właśnie tutaj też wchodziła w grę ta nietuzinkowa osobowość i bardzo ekscentryczny wygląd i zachowanie, prawda? I to się składało właśnie na ten jego imic na całość tej postawy artystycznej. W wieku kilkunastu lat miał swoją pierwszą wystawę. Jego prace spotykały się z bardzo pozytywnymi opiniami ze strony krytyków. Później, no tak naturalnie, oczywiście kontynuował tu swoją edukację na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych, z której został dwukrotnie relegowany, ze względu właśnie na swoje zachowanie, na swoje poglądy. Mieć poglądy to jedno, a wypowiadać dokładnie, je głośno. Dokładnie, tak. Salvador Dali nie oszczędzał się i bardzo często wypowiadał swoje poglądy, często nawet je powiedziałabym, że tak nawet pogłębiał, żeby właśnie tą jeszcze taką otoczkę tej kontrowersji wokół swojej osoby jeszcze podbić. To dokładnie, hmm. dokładnie. Zresztą Salvador Dali kiedyś sam o sobie powiedział, że jego osobowość i jego to charakter i jego wytworzona, wytworzona ta osobowość jest jednym z największych jego dzieł sztuki. Anna Cichosz, dyrektor Muzeum Zamojskiego w Zamościu. To już jest kolejna odsłona wielcy artyści w muzeum. Po pikaście, szagalu w ubiegłym roku, w tym roku mamy dalego. To dzięki współpracy uważam, że całkiem dobrej epicentrum Art galery. Oni nam te grafiki wypożyczają. Kultura wielka, wysoka, ale no niestety przyziemnie no musimy za to wszystko płacić i, i to wszystko kosztuje, prawda? Także że dzięki, mówię, uprzejmości wielu ludzi możemy tutaj pokazać Państwu i cieszyć Państwa oczy. No mamy pomysły na przyszłe lata, także jeszcze... Czyli to nie koniec wielkich artystów. Mam nadzieję, że nie koniec wielkich artystów. Przybliżamy sztukę światową. Czemu nie? Oczywiście. Zasługujemy na to. Piękne miasto, miasto UNESCO. Dlaczego nie pokazywać takiej sztuki? W programie teraz Sport. Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś pierwsze mecze ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Madrycie Real zagra z Bayernem Monachium, a Sporting Lisbona podejmie Arsenal Londyn. Jutro hiszpańskie starcie Barcelona kontra Atletico Madryt, a w Paryżu broniące tytułu najlepszej drużyny w Europie PSG zagra z Liverpoolem. A w kraju 27. kolejka Ekstraklasy. Wczoraj pewne zwycięstwo Legii Warszawa w Szczecinie.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 Termalika Nieciecza wygrała z Piastem Gliwice 3 do 2, Radomiak zremisował z motorem Lublin 1 do 1, a Lechia Gdańsk pokonała Koronę Kielce 4 do 2. Dziś ostatni mecz tej serii w Gdyni walcząca o utrzymanie Arka Zagra z aspirującym nawet do Mistrzostwa Zagłębiem Lubin liderem jest Lech Poznań. W plus lidze siatkarzy trwają finały do dwóch zwycięstw. Wicemistrz kraju Warta Zawiercie rywalizuje z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Drużyna z województwa polskiego po wygraniu pierwszego meczu na wyjeździe mogła sprawić niespodziankę i wyeliminować jurajskich rycerzy, ale u siebie przegrała wczoraj 1 do 3, mówi przyjmujący Zaksy Jakub Szymański.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 O awansie do półfinału zadecyduje więc trzecie spotkanie pojutrze w Sosnowcu, gdzie w roli gospodarza występuje Warta. A dziś taki mecz w Warszawie. Projekt zagra z Jastrzębskim Węglem. W półfinale są już Resowia i broniąca tytułu Bogdanka Lublin. Jeszcze sprawdzamy wynik meczu pierwszej rundy tenisowego turnieju w Monte Carlo. Hubert Hurkacz gra z Włochem Luciano Darderim. Pierwszy set dla Polaka. Po tajbreku, w drugim Włoch prowadzi 6 do 5. Krzysztof Kuzak, bardzo dziękuję. dziękuję. Krzysztof Grzybowski Dzień dobry. też jest w studiu. Też jest, A tak. ile obywatela jest więcej po świętach? Nie wiem, bo nie chcę wiedzieć, wolę się nie denerwować. Okej, okay, ale to jest też sposób, czyli po prostu nie, mhm. nie weryfikować tych liczb? Nie, nie ma sensu. Znaczy, czasami niewiedza jest jak najbardziej na miejscu. Nie jeżeli chodzi o temat programu, tylko nie, szczerze. Tu, tu to, to nie. trzeba wiedzieć. Tu wiedza jest Warto. na miejscu, tak. Zdecydowanie pretekstem są przepisy, które mają się zmienić, a tak naprawdę chodzi o to, że... E, no, był taki trend, cały czas jest, że mieszczuchy przenoszą się na wieś, no bo wiadomo, łono natury, spokój, cisza i nagle okazuje się, że przeszkadzają im tra na przykład traktory, które o świcie wyjeżdżają w pole, że gnojówka im trochę śmierdzi, że te kury to tam też o świcie za mocno hałasują i zdarzało się, że pojawiały się skargi, pojawiały się telefony na, na policję, ba... Były nawet kary, które dostawali e, rolnicy, którzy próbowali pracować. E, to ma się zmienić, natomiast to jest pretekst do, w ogóle do porozmawiania o tym, e, jak żyją obok siebie mieszkańcy miast, którzy przeprowadzili się na wieś i no i ci, którzy na wsi żyją od pokoleń. Czekamy na telefony naszych słuchaczy jak się i z miast, i z mniejszych miejscowości w programie Tylko Szczerze po 13.00. To jest radio. Reklama.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 Zapraszam Monika Gniewaszewska. Bardzo dużo się dzieje na naszych drogach, jest bardzo dużo utrudnień i korków i tak na małopolskim odcinku A4 nie dość, że natężenie ruchu jest bardzo duże, to jeszcze mamy zdarzenie drogowe, które sprawia, że kierowcy utykają w nawet 10-kilometrowym zatorze przy dojeździe do obwodnicy Krakowa. Między węzłami Bochnia Targowisko na 453 kilometrze doszło do zderzenia czterech pojazdów, trzech samochodów osobowych i busa i w związku z tym mamy zwężenie na jezdni prowadzącej właśnie w stronę obwodnicy Krakowa. Słuchacze donoszą, że tutaj jest kompletna blokada tejże a ale drogowcy tego nie potwierdzają. Ale i tak jest bardzo duży korek, więc warto być może uciekać z A4 węzłem Bochnia na Bochnie, tak żeby ominąć ten odcinek A4 prowadzący w stronę obwodnicy Krakowa, która zresztą też nie wygląda najlepiej. Tu bardzo duże korki w stronę Śląska. Ten korek zaczyna się w okolicach węzła Kraków w południe i ciągnie do punktu poboru opłat w Balicach. To wszystko jest dnia w stronę Śląska. Śląska. Sam Śląsk wygląda bardzo dobrze. Tutaj przejezdność pełna. Dopiero później w okolicach Opola, a właściwie za Opolem, zaczyna się a czwórka korkować w stronę Wrocławia. Są punkty, gdzie utykamy w bardzo dużym zatorze, jadąc właśnie w stronę Wrocławia. A utrudnień jest rzeczywiście bardzo dużo, choćby na S7 2. Wciąż między węzłami Żuławy Zachód, gdańsk Wschód na wysokości miejscowości Koszwały 15 kilometr samochód osobowy zderzył się z dostawczym. Zablokowany jest jeden pas w stronę Gdańska Świętokrzyskiem również na S7 trasa węzeł Tokarnia-Węzeł Brzegi. Na wysokości Tokarni mamy blokadę jezdni w stronę Krakowa. Tutaj wyjściem jest ucieczka z S7 węzłem Tokarnia.